Dzień dobry, jak co tydzień witamy Państwa Piotr Czublun, Tomasz Jeleński i oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego na rynku ubezpieczeniowym, a zaczynamy od skrótu najważniejszych wydarzeń z tej branży, czyli o rozwoju innowacji fintech, o tym, że Komisja Europejska, tak podaje Polska Agencja Prasowa, ponagliła Polskę w sprawie wprowadzenia nowych przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń i na koniec no, rzecz bardzo pozytywna, czyli dobre wyniki w sprzedaży na rynku komunikacyjnym. A na początek skrót najważniejszych wydarzeń ubezpieczeniowych z tego tygodnia. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił status prac zespołu roboczego do spraw rozwoju i innowacji finansowych w Polsce. Zawarto w nim propozycje rozwiązań, które przyczynią się do poprawy środowiska rozwoju sektora fintech. Paweł Sawicki z Komisji Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego powiedział, że wynik techniczny ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń OC za pierwszy kwartał 2017 roku był dodatni i wyniósł 85 milionów złotych. Jak podaje PAP, Komisja Europejska ponownie zwróciła się do Polski o wdrożenie przepisów Unii Europejskiej dotyczących m.in. dyrektywy Solvency II. Link 4 poinformowało o wykonywaniu decyzji prezesa UOKiK dotyczącej praktyk wypowiadania umów ubezpieczenia OC przez klientów Zakładu Ubezpieczeń. PZU, Polski Fundusz Rozwoju i UniCredit jako strony transakcji nabycia akcji banku PKO wyznaczyły termin zamknięcia tej transakcji. Ma on nastąpić w dniu 7 czerwca 2017 roku. Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się rynkiem fintech. Sprawdziłem, że mamy w tej branży bardzo wysokiej, znaczy mamy w tej branży wysokiej klasy specjalistów, co ciekawe jesteśmy, jesteśmy konkurencyjni do krajów europejskich tym, że w tej branży ponoć mamy niskie koszty, mhm. polskie firmy są w, w tej czołówce, w czołówce jeżeli chodzi o płatności, tak zwane płatności bezstykowe, ale czy to rzeczywiście jest tak, że no, możemy się czym pochwalić w tej branży? to jest, Pytanie jest o tyle ciekawe, że na, ten, na, ten, na to zagadnienie, czy problem można spojrzeć z wielu, z wielu perspektyw na pewno. Jedna z nich to innowacyjność i wiele ciekawych pomysłów, jakie my jako Polacy mamy. I tu bez wątpienia zarówno jakość naszych inżynierów, zarówno to, jakie właśnie mamy pomysły i co proponujemy rynkowi dzisiaj, finansowemu szczególnie. No to, Polak to, to, to są Polak potrafi, dokładnie. To są na pewno dobre wiadomości. Natomiast... W nawiązaniu do tej informacji KNF-u, to akurat tutaj Komisja Nadzoru Finansowego zajęła się takim właśnie drugim jakby obszarem, czy zagadnieniem z tym związanym, to jest obszar regulacji, czy inaczej mówiąc przepisów prawnych, które dotyczą rynku finansowego i które tak naprawdę powodują, że rozwój, jakiś dalszy rozwój, czy rozwój szczególnych rodzajów komunikacji z klientem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jest dość utrudniony. Jak podaje komisja, zdefiniowano ponad, czy zidentyfikowano ponad 100 tego rodzaju ograniczeń, czy utrudnień o charakterze prawnym, które powodują, że tego typu przedsięwzięcia mają no, kłopot z tym, żeby skrzydła, jeśli możemy tak, tak powiedzieć. Czy znaczy rozumiem, że jak zwykle m, przepisy nie przystają do rozwoju nowoczesnych technologii? Tak, jak zwykle niestety. Tak? Prawda jest taka, że prawo nie nadąża za rozwojem technologii, to wiemy od dawna. Miejmy nadzieję, że to te prace KNF-u i, i, i, i rekomendacje zespołu, który został przy Komisji Nadzoru Finansowego utworzony, spowodują, że no, głównie politycy, bo to jest ich rola zmiana prawa, że politycy zajmą się tym zagadnieniem i rzeczywiście pojawią się jakieś ułatwienia, które spowodują, że tego typu, tego typu startupy, firmy będą mogły na rynku szerzej zaistnieć i być może wręcz nawet pojawiają się nowe produkty, tej usługi z korzyścią zakładam dla nas wszystkich. Kolejna sprawa. Komisja Europejska ponagla Polskę do... Pod, znaczy Komisja Europejska ponagla Polskę do wdrożenia przepisów unijnych dot, dotyczących ubezpieczeń. Tak powiem szczerze, mam wątpliwości, bo to dziwnie zabrzmiało podat. To Polska Agencja Prasowa, ale czy to rzeczywiście sprawdza? Znaczy, to znaczy, prawda jest taka, że Komisja Europejska, czy też ten komunikat odnosi się do szczególnej dyrektywy, czy dwóch rodzajów dyrektyw. Dyrektywa Wypłacalność 2. Szerzej znane jako Solowensy-2 i dyrektywy Omnibus 2 I tak naprawdę te obie dyrektywy, a z tą pewnością dyrektywa Wypłacalność-2, zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego już prawie dwa lata temu, kiedy weszła w życie nowa, nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz Czyli By... to jest pomyłka? Czy, czy to działa rzeczywiście jak powinno działać? To znaczy być, być może uwagi komisji i zastrzeżenia komisji dotyczą jakichś niewielkich fragmentów czy obszarów tych regulacji, które nie zostały zaimplementowane. Natomiast, natomiast z jakby takiego czysto formalnego punktu widzenia, to cały ten proces tworzenia i uchwalania nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej miał na celu przede wszystkim właśnie zaimplementowanie tych przepisów unijnych, które dzisiaj, jak donosi PAP, są przez Komisję Europejską jakoś kwestionowane, czy wskazywane jako te regulacje, których Polska w terminie nie wdrożyła, nie zaimplementowała. No ja jestem trochę zaskoczony. Moim zdaniem nie jest to chyba do końca prawda. No, mnie jest taka jeszcze informacja, że Polska i cztery kraje, które tutaj podobno mają na bakier coś w tych przepisach, jeżeli nie wdrożą tych dyrektyw, a przecież Pan powiedział, że jednak te dyrektywy zostały wdrożone, to sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. No Brzmi to troszkę groteskowo, to znaczy będzie sprawa czy, czy, czy jej nie będzie, skoro sprawy nie ma. No, nie wiemy, tak jak powiedziałem, nie do końca wiemy, jakiego rodzaju zastrzeżenia ma komisja. Być może jest tak, że, ponieważ tutaj mówimy o, o dość ogólnie o jakich zastrzeżeniach w tym zakresie, tak jak powiedziałem, być może mówimy o jakimś niewielkim wycinku przepisów, które nie zostały wdrożone przez nasze prawo krajowe. No, znowu, no, komisja ma pełne prawo, żeby państwa, które w terminie nie wdrażają dyrektyw. No, pozywać niejako przed Trybunałem Sprawiedli przed Trybunał Sprawiedliwości. Czy tak będzie? Zobaczymy. Być może, być może jest to efekt jakichś niewłaściwych informacji, które do Komisji dotarły, ponieważ wiem, że no różne wyspecjalizowane firmy, my też się czymś takim zajmujemy, przygotowują różnego rodzaju raporty dla, dla Komisji, mówiąc o tym, jaki jest poziom implementacji określonych przepisów. Być może ktoś tu po prostu popełnił błąd. Zobaczymy. Teraz co nieco o dobrych wiadomościach. Dobrą wiadomością jest na pewno to, że firmy ubezpieczeniowe wypracowały zysk, jeśli chodzi o ubezpieczenia OC i to jest tak zwany wynik techniczny. To znaczy, to jest ten zysk, czy go nie? To jest dość skomplikowana wbrew pozorom kwestia, natomiast myślę, że bardzo upraszczając dla ułatwienia też przekazu, można, można tak powiedzieć, że w tej chwili wreszcie na, na tym rodzaju ubezpieczeń pojawił się, pojawił się zysk. To znaczy firmy ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczenia ym, majątkowe, dlatego że w Polsce jest zasada taka, że nie jedna firma i ta, ta sama firma nie może jednocześnie oferować ubezpieczeń i na życie, i majątkowych. Więc firmy majątkowe z reguły oferują cały wachlarz ubezpieczeń. ubezpieczeń mieszkań, ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia budowlane, ubezpieczenia różnego rodzaju finansowe, ale i też właśnie ubezpieczenia komunikacyjne. I cały ym, o wyniku finansowym firmy ubezpieczeniowej, decyduje sprzedaż i koszty związane z obsługą tych wszystkich rodzajów ubezpieczeń. I teraz przez ostatnie lata yy, właśnie zysk, nie, no, nie jako zysk, na ubezpieczeniach właśnie komunikacyjnych, na, na ubezpieczeniach OC, nie Autokasko, tylko OC, no był ujemny. To w Ostatnie dwa lata to jest ponad miliard złotych straty wszystkich ubezpieczycieli właśnie na tym, rodzaju, na, na tym rodzaju ubezpieczeń. To była jedna z głównych przesłanek, dla których w ostatnich latach właściwie mamy do czynienia z dość drastycznym wzrostem składek z tytułu OC komunikacyjnego. W efekcie miejmy nadzieję, że ten, to, że wreszcie udało się zatrzymać ten negatywny trend w, w, w, straty na tym rodzaju ubezpieczeń, że wreszcie możemy liczyć na obniżenie stawek za ubezpieczenia komunikacyjne, za ubezpieczenia OC, a z całą pewnością na za zahamowanie naszego wzrostu. No tak, tylko boję się, że jeżeli teraz te ubezpieczenia stanieją dla ludzi, to po jakimś czasie okaże się, że firmy znowu mają straty w tej dziedzinie. Znaczy, ja myślę, że po doświadczeniach tych ostatnich wielu lat, kiedy ten wynik był konsekwentnie rok w rok negatywny, ujemny, moim zdaniem te doświadczenia spowodują, że jednak ubezpieczyciela nie pójdą znowu na taką trochę bezmyślną wojnę cenową, powodując rzeczywiście w dłuższej perspektywie straty. A skoro już jesteśmy przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, to tak pomyślałem sobie, ma Pan ubezpieczony samochód, OC, Oczywiście. auto, kasko? No ja też, ale um, czasami są sytuacje nieprzewidywalne, bo na przykład jak wyjaśni firmie ubezpieczeniowej, że nasze auto no, podgryzły psy? Bo to autentyczny wypadek gdzieś z dalekiego wschodu, gdzie obywatel zaparkował samochód, rano wyszedł, Złapał się za głowę, obgryziony samochód, zerwane, powyrywane części, takie plastikowe, ozdobne, zerwane z, z przodu zderzak. Jak to w ogóle zakwalifikować? No, wina psów? No oczywiście, za psa, odpowiada jego właściciel. Ale strata bezpańskich psów to już no, jest kłopot. Oczywiście, jeśli można ustalić właściciela takiego psa, no to oczywiście jedyne, jedyne rozwiązanie to albo taką szkodę zlikwidować, czyli pokryć te straty z własnego ubezpieczenia autokasku, jeśli się je ma, oczywiście, no albo pokrycie z własnej kieszeni niestety, bo tutaj pewnie trudno byłoby na przykład pozwać miasto, które odpowiada za to, żeby, żeby po mieście takie bezpańskie psy nie, nie biegały, aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację. Ale ze śmietnikiem na przykład już jest inna historia, bo znam przypadek, moja znajoma, próbowała zaparkować samochód i została, uwaga, zaatakowana zdradziecko przez osiedlowy śmietnik na kółkach, który wytoczył się i z dużą siłą uderzył, także rozbił dość poważnie samochód z przodu. No, sprawa się zakończyła na szczęście polubownie, bo w tym przypadku administracja poczuła się do tego, żeby jednak wypłacić odszkodowania, czy zrekompensować te straty, a co w takim przypadku, kiedy na przykład, nie wiem, no, wyjedzie nam coś, co się samo porusza? No oczywiście, raczej nigdy tak nie jest, że coś się samo porusza, bo oczywiście... Na śmietnik, proszę Pana, tak, sam odjechał. Tak, tak, ale, ale czy nie, to, się, to, nie, to nie zdarzyło się mu siłą woli śmietnika, tak? tylko zaistniały jakieś zewnętrzne okoliczności fizyczne, takie nazwijmy, które spowodowały, że ten, silnik, że ten śmietnik, który w normalnej sytuacji stoi i nikogo nie atakuje, nagle został się niezwykle agresywny. W związku z czym tutaj, oczywiście żartujemy, ale, ale to są praktyczne sytuacje, czy rzeczywiste sytuacje, tu mówimy o śmietniku, ale często, często się zdarza, jeżeli im samochód zapominamy zaciągnąć hamulec ręczny albo albo, albo nie zostawiam samochodu, samochodu na biegu i on nagle się stacza z jakiegoś pagórka. Tak? Więc w takim wypadku, gdy mówimy o śmietniku, no to z całą pewnością sytuacja jest o tyle prosta, że tutaj na pewno odpowiada albo bezpośrednio know, właściciel takiego śmietnika, czy też ktoś, kto za zarządza nie wiem jakimś śmietnikiem, np. administracja, jakiś zarząd osiedla, administracja budynku, no, albo właściciel, jeśli mówimy o, o śmietniku, który wytoczył się z prywatnej posesji, to jest to bez wątpienia odpowiedzialność właściciela takiej posesji. Oczywiście Oczywiście można też mówić o odpowiedzialności na przykład firmy, która zajmuje się wywozem śmieci. Jeśli taka firma nie w, w niewłaściwy sposób zabezpieczyła taki śmietnik po jego rozpakowaniu, tak, i ten śmietnik się wytoczył, to wtedy oczywiście mówimy o odpowiedzialności firmy, która powinna była ten śmietnik we właściwy sposób zabezpieczyć. Te firmy również mają swoje ubezpieczenia oce, wtedy nie pozostaje nic innego, jak zażądać wypłatę świadczenia z takiego ubezpieczenia. Czyli jednym słowem, trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo. Z lewej albo z prawej, może nagle zdradziecko wyjechać niespodziewanie. A my spotykamy się za tydzień i miejmy nadzieję, że spotkamy się i będą kolejne dobre wiadomości o na przykład obniżce stawek ubezpieczeniowych na nasze samochody. Aby tak było. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Bean Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal Beanshort.pl.